Wszystkie moje źródła w Tobie są. Co za pieśń. Panie, czy tak jest w moim sercu? Wszystkie moje źródła w Tobie są. Panie, czy tak jest w moim sercu? Jak mawiał Tozer, chrześcijanie nie kłamią, wyśpiewują tylko swoje hymny. Panie, jakie jest moje serce dzisiaj? W tej pieśni? To jest pytanie, które sobie zadaję. Bracia i siostry, umiłowani, cieszę się, że mogę tu być z Wami ponownie. Pan mówi do mojego serca w czasie, który nam jest dany. Jestem zdumiony ogromem ludzi, twarzy, których nie znam. I dla tych, których nie znam, powiem dwa słowa takiego przedstawienia się, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia, kto do was mówi. I też wspierali mnie w modlitwach, w służbie, w podróżach. Mam 53 lata, mieszkam w Bielsku Białej, to jest bardzo niedaleko. Mam trzy wspaniałe córki, dorosłe, ale... Hmm. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o życie z Panem, jest coś szczególnego, co on robi i czyni. Uchwycił moje życie. Choć uchwycił kiedyś dawno, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, stało się tak, że gdzieś na wirażach życia, mając niecałe 40 lat, 30 parę. Przystanąłem, zacząłem rozglądać się zbyt długo wokoło, patrząc na przeciwności, patrząc na sytuację wokół, patrząc na zranienia, których doznałem. I zrobiłem złą rzecz. Zacząłem te zranienia przechowywać w swoim sercu. Pozwoliłem, że to zaczynało, zaczęło przynosić pewien owoc o którym Biblia mówi, że jest to gorycz, czy jest to korzeń goryczy. I paręnaście lat mojego życia spędziłem w takim użalaniu się nad sobą, zadawaniu pytań, po co, dlaczego. Oczywiście z czasem pojawia się grzech i wiele innych rzeczy się złych pojawia, ale przyszedł taki moment, niezwykły moment w moim życiu, Sześć lat temu, kiedy w Bóg w szczególny sposób zaczął dopominać się moje życie, postawił na moim życiu, w moim życiu człowieka, który nie był nawet osobą wierzącą, ale który w agonii śmierci i choroby na raka wyzwolił we mnie takie Pragnienie, żeby temu człowiekowi coś powiedzieć o Chrystusie. I wtedy, patrząc swoje wnętrze, nie znalazłem już nic, co byłbym mu w stanie przekazać. I w tym czasie zacząłem wołać do Boga, żeby przywrócił mi pierwszą miłość. Pamiętam to miejsce w sypialni, to łóżko, przy którym padłem przed Boże oblicze, wołając, Panie, pomóż, przyjdź, przywróć mi radość, przywróć mi pierwszą miłość. Kochani, nie wiem, w jakim miejscu wy jesteście swojego życia, ale chcę powiedzieć, że jest Bóg, który słyszy, że Jego głos dociera, jest słyszalny w naszych sercach, bardziej niż odgłos tych ptaków. On mówi. I mogę mu odpowiedzieć, mogę zareagować. Nie muszę mówić długich modlitw. Mogę powiedzieć, Boże, tak, chcę. Przywróć mnie do relacji z Tobą. Albo ją zacznij w moim sercu i w życiu. Kochani, to jest największa, najważniejsza rzecz, jaka może się przytrafić w moim życiu, tutaj na tym obozie że rozkocham się w swoim Bogu, w swoim Panu, że będę miłował Go z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły, z wszystkiego. Moje życie ostatnie, tych ostatnich lat jest życiem, w którym doświadczam Bożej obfitości, Bożego rozmnażania, Bożego pomnażania. Wiecie, że to jest możliwe? Żeby nasze życie nie było życiem, które się kurczy. To jest jedna z rzeczy, którą pragnę obserwować wśród ludzi. Większość z nas nie widziała się wspólnie przez rok, kiedy się spotykamy. Patrzymy na swój wygląd. Karol zwykle mi mówi: No, brzuszek masz większy. Wtedy ja patrzę na jego brzuszek i tak się porównujemy. Ale to są te zewnętrzne rzeczy. Patrzymy na dzieci, które przyjechały. Odkrywam, że Natan, 10 centymetrów wyższy. I tak dalej, i tak dalej. Co z moim wnętrzem? Czy ono też się rozrosło? Czy moje serce się rozszerzyło? Czy następuje we mnie proces pomnażania, rozmnażania? obfitowania, to są rzeczy, o które chodzi w naszym życiu z Bogiem. Żyję ostatnio bardzo fragmentem z 15 rozdziału Rzymian, 13 werset. Niech to będzie życzeniem dla was wszystkich. I dla mnie. Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem, wierzę, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Kochani, jak Paweł pisze swoje listy, to on nie umie powiedzieć, żebyście tam Mieli jakąś wiarę, żebyście mieli jakąś nadzieję, żebyście mieli jakąś łaskę. Ale on pisze, żeby to było obfite, żebyś to się pomnażało, rozmnażało, żeby tego było więcej, więcej, więcej, więcej. Kochani, to jest moim oczekiwaniem, że na tym obozie w Lipowcu końcem czerwca we mnie będzie więcej Chrystusa. W relacji przede wszystkim do Niego ale również w relacji do siebie wzajemnie. Więcej Chrystusa, więcej miłości dla bliźnich, więcej tego czasu przystanięcia, pochylenia się jeden w stosunku do drugiego, wyrażenia ciepła, być może i napomnienia, być może i przestrogi, być może i hardych słów, ale przede wszystkim uchwycenia Wzięcia tego brzemienia drugiej osoby. Kochani, parę myśli, które są w moim sercu, kiedy tutaj siedziałem od poniedziałku z wami, którymi się chcę podzielić. Będą to, bracie Marku, takie myśli nieuczesane, jak to powiedziałeś kiedyś tam. Ale mam nadzieję, że Odnajdziecie coś w tych myślach z tego, co Pan mówi również do naszego życia, do naszych serc. Pierwsza rzecz, o którą chcę powiedzieć. Kiedy czytamy życie Pana Jezusa, to widzimy, jak chodził po wioskach, miastach, tu i tam. Dzisiaj nawet brat Marek wspomniał taką historię. Gdzie zjawia się w życiu naszego Pana kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok. Tak to wspominałeś. Czy wiecie, że ta historia nakłada się, opisana ona jest w Mateusza 9 rozdziale, 19 wersie, nakłada się na inną historię, w której gdy on przemawiał, przyszedł jeden z przełożonych synagogi rzucając mu się do stóp, rzekł, Panie, córka moja skonała przed chwilą, ale wyjdź i włóż na nią rękę swoją i ożyje. Dzieje się jedna historia. I słuchajcie, Pan ma jakiś cel, zostaje wezwany i oczywiście idzie. Jezus powstał, poszedł za Nim wraz uczniami swoimi. I teraz... Chcę coś powiedzieć bardzo ważnego. Czegoś, co się uczę w swoim kroczeniu, chodzeniu za Chrystusem. Tak jak wczoraj. Cel. Grabowa. Czy jakie to było wzniesienie? Skrzyczne, Malinowska skała. Idziemy. Ale w drodze tam dzieją się jakieś rzeczy niezależne. Na które mam być otwarty? W swoim życiu Codziennym w domu, w pracy, na stacji benzynowej, w windzie, wszędzie są takie sytuacje, o których mówi następny werset, akurat u nas w Brytyjce nie ma tego wyrażenia, o które mi chodzi, ale jest tymczasem, tymczasem pewna niebiasta, która była od dwunastu, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Zbliżała się z tyłu i dotknęła strzępów jego płaszcza. I Pan nasz zajmuje się tą kobietą. Idąc tam do córki jednego z przełożonych synagogi, zatrzymuje się, pochyla. E, tymczasem, akurat w tym momencie dzieje się coś, i Pan nasz ma czas żeby pochylić się w tej konkretnej sytuacji i wspomóc tą kobietę. Kochani, jesteśmy. moje życie to jest życiem celów. Moja żona, której tu nie ma, przyjedzie w piątek, by to potwierdziła. Kartki, notatki. Dzisiaj mam to, to, tamto. Idę do tego celu. I dobrze, mam to realizować, mam być dobrze zorganizowany, mam udawać się w tych oznaczonych kierunkach. Natomiast Bóg bardzo dużo rzeczy czyni w tym, co nazywa się tymczasem, w drodze do celu. I wiecie, że moje życie w ostatnich dwóch latach zaczęło bardzo obfitować w takich relacjach, które wcześniej bym w ogóle nie przyłożył nawet myśli i wiecie co, no co ty tu chcesz, człowieku? Przecież ja jadę do Lipowca na wielki obóz z dzisiejszego poranka, świadectwo. Jadę na Lipowca, śpieszę się, bracie Tomku, bo muszę książki rozłożyć. Ale tymczasem. tymczasem wsiada do mojego auta terenia, która otwiera serce. I mamy czas modlitwy, wołania do Boga w drodze do celu. To jest piękne. Nie wiem, co jest większym błogosławieństwem, czy bycie tu z wami, czy ten czas w tym okresie, tym czasem. Mogę takich przykładów więcej podawać, ale chcę powiedzieć, że jest to niezwykłe błogosławieństwo, bycie otwartym na Boga w tych chwilach, naszych wędrówek górskich, kiedy mogę rozmawiać z Hanią, która skończyła drugi rok gimnazjum. Mogę wyjeżdżając z tego obozu modlić się o nią. Wiecie co, że niektóre imiona sobie nawet popisałem. Mam kłopot z pamiętaniem, temu się chcę uczyć, pamiętać. Jest tu Paulinka, która niedługo chce przyjąć chrzest. Ona potrzebuje mojego wsparcia, mojej modlitwy. Jest babcia z Tymkiem. Jest Monika, która szuka miejsca, gdzie może pocieszać braci i sióstr społeczności, w której jest. Jest mała Oliwka, z którą chce przeczytać książkę, kiedy skończy się to zgromadzenie. To są te rzeczy, które mogą się dziać tymczasem. Oby było wiele takich sytuacji. W biedronce, bracie Tomku, taka sierka, modli się o nią, ta, która nam lody sprzedawała. Nie powiedzieliśmy jej wiele o Bogu, ale wyraziliśmy jej ciepło, miłość Bożą. Osoba. Biedronce, kasierka. Mówię to świadomie, bo była sama jedna, a nas było dwudziestu, po nas jeszcze stojących. Tymczasem Pan miał na, ten, na tą chwilkę. Poczekajcie, tu jest coś, co będzie się działo, co jest również wolą Boga. Kochani, Żebyśmy z tego obozu również w relacjach między sobą, mam taką zachętę, kieruję to dla każdego z was, szczególnie dla tych, których się nie znamy, żebyśmy się poznali, poznali jakąś historię drugiej osoby, kiedy się rozjedziemy. Będę mógł, mógł się modlić o Oliwkę, o Monikę, o Jolę, o Karolinę, która jedzie do Ustki, żeby dzielić się Bożym Słowem. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest piękne żyć w Bożej woli. W każdej chwili. Bo kiedy tak żyjemy, w tym czasie pomiędzy, to wtedy, kiedy przychodzimy na zgromadzenie, to jesteśmy jeszcze bardziej pełni Chrystusa. Bo mamy przede wszystkim świadectwo tego, co Bóg czyni w nas, Modlitwę, modlitwa to już w ogóle wychodzi z moich ust. Niech ten Olek przestanie grać już, bo ja już chcę się modlić. I jeden po drugim modlimy się, wołamy, wychwalamy Boga. Za co? Choćby za ten piękny dzień, za to słońce, za ten śpiew ptaków, za tą pieśń, która koryguje moje serce, i tak dalej, i tak dalej. W, tym w tej drodze do celu pochylmy się czasami nad tym, który tankuje moje auto na stacji benzynowej. Miej zawsze jakiś traktat, nowy testament, czymś, co mogę zostawić. Kochani, w tym całym zwariowanym świecie zabiegania, Miejmy czas, żeby się zatrzymać. Chcę powiedzieć, że to będzie niesamowite i jest to niesamowite błogosławieństwo. Nasz Pan był w podróży. Wielokrotnie szedł gdzieś. Nie mielibyśmy tak pięknego rozdziału, jak czwarty rozdział Ewangeliana. Wiecie, co tam jest. On zmęczony w drodze do Galilei przysiadł.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 To jest sytuacja taka w międzyczasie, w podróży. Wiecie, uwielbiam jeździć autem, nie z tego powodu, że lubię prowadzić to auto i słuchać muzyki, ale uwielbiam brać ludzi z sobą i rozmawiać z nimi o Bogu. Zachęcać ich, poznawać ich troski. I niezależnie, czy to są ludzie wierzący, czy nie. Wiecie, że dzisiaj ludzie są zagubieni, Zbyt często być może jestem nastawiony, żeby ludziom wgnieść swoją formułę Ewangelii i powiedzieć, co mają zrobić, żeby stać się Bożym dzieckiem. Rzadziej próbuję otoczyć ich ciepłem modlitwą i miłością. Rzadko się zdarza, że ktoś, kogo spytam z ludzi niewierzących, kiedy zapytam, czy mogę się o Ciebie pomodlić, czy mogę się modlić o coś w Twoim życiu. Rzadko się zdarza, że tego typu ludzie odmawiają. Ta prośba o modlitwę jest kierowana niesamowitym pragnieniem miłości w stosunku do tej zagubionej osoby. Myślcie o podróżach do celu i patrzcie wokół, gdzie nadarzają się okazje, w których Bóg to robi to swoje w międzyczasie, tymczasem. Kochani, to jest piękne, żyć w ten sposób. Wtedy nasze życie jest w pełności pełne Chrystusa. I właśnie zgubiłem notatkę, w związku z tym koniec kazania. Nie. Nie umie korzystać z notatek. Jeszcze nic nie skorzystałem, prawie nic. Tekst tylko przeczytałem. Kochani, i może jeszcze jedną rzecz powiem. Przed naszym umiłowanym bratem Tomaszem, tak? W nim już to serce prawie, że wyskakuje, żeby tylko się podzielić. Chcę, wam, chcę podzielić się taką myślą na temat wieczności i nieba. I to nie w kategoriach, wiecie, że tu jest tak ciężko, ale już niebawem dostaniemy się do nieba, zasiądziemy na naszych chmurkach. Damian gdzieś tam na jednej chmurce przygra nam na jakimś instrumencie. Nie wiem, jakie macie wyobrażenie nieba. Sadhu Sundar Singh mówił, wielki Boży mąż Hindus, mówił, nie wierzy religiom, które obiecu, nie wierzcie religią, które obiecują niebo po śmierci. Niebo jest dzisiaj. W tym, w tej wiacie, jak to nazwać, skrawek nieba. Malunka, maleńka, maleńkie przeżywanie Boga. Nie wiem, jak daleko przeżywacie Boga dzisiaj, czy wczoraj, czy kiedykolwiek, ale chcę powiedzieć, że ten największa bliskość Chrystusa, którą miałem w ciągu swojego życia, było minimalnym doznaniem jedynie nieba i wieczności która jest przygotowana i której początek przeżywamy dzisiaj wspólnie. Nie wiem, czy opowiadałem wam historię o ptaszku, być może, ale opowiem taką pochodną historię o ptaszku, dla ewentualnie, gdyby tak poprzednia była już wcześniej przeze mnie mówiona, wiecie, że jest taka planeta Pluton, jedna, jedna najbardziej wysunięta planeta Układu Słonecznego. Ona w sumie była odkryta niecałe 100 lat temu, bo w 1930 roku e, potem jej status odebrano 10 lat temu, nie wiem czemu, z jakichś powodów nie kwalifikuje się, żeby była nazwana planetą tylko jakoś inaczej, nie, nie pamiętam tego mądrego słowa. I wiecie, ona jest oddalona od, naszego, od naszej Ziemi 5,5 miliarda kilometrów. Trudno do wyobrażenia. I teraz, klutej historii na temat wieczności, na tego czym jest wieczność. Jest ptaszek. Nazwijmy, powiedzmy, że to była rybitwa, bo to dzieje się na plaży. Znacie, bywacie nad morzem, często je widać te ptaki. Ten ptaszek bierze jedno ziarenko piasku, jedno, jedno tylko. Dużo jest tych ziarenek, ale on bierze jedno ziarenko. Bierze i leci na Plutona. 25 682 lata. Zajmuje to, tę wtaszkowię, żeby tam dolecieć. No, widocznie tak długo żyje. Ale, ale zostawia ten, to ziarenko, pta, ziarenko piasku na plutonie i wraca. 25 682 lata. Wraca. Bierze następne ziarenko. I tak se fruwa, przenosząc całe plaże Bałtyku. Ziarenko, drugą stronę, ziarenko, lata, lata. W końcu na plażach Bałtyku przestało być, już, już nie ma piasku. To ptaszek pomyślał, żeby wziąć ziarenko z innych plaży świata. Tą drogą opustoszyły się wszystkie plaże świata. Kiedy zaniósł ostatnie ziarenko tego fiasku, to co się stało? To ten okres, czas okres, który nie wiem ile kroć miliardów lat trwał, jest pierwszą sekundą wieczności. Jest nam trudno pojąć, czym jest wieczność. Myślę, że to Paweł wczoraj wyrażał też, czym jest wieczność. Wieczność bez końca. Czym ma moje, kochani, zrozumienie wieczności, to, czym jest wieczność, spowoduje, że będę o niej myślał, że będę nią żył już dzisiaj, że będę jej oczekiwał, że będę ją wyśpiewywał, że będę ją wykrzykiwał, moja ojczyzna jest w niebie, czy jak jedno z tłumaczeń mówi, moja rzecz pospolita jest w niebie. List do Filipian, skąd swojego zbawiciela oczekuję. Kochani, czemu mówię tą prostą historię? Żebyśmy zakochali się w niebie i w wieczności już dzisiaj, już teraz, kiedy jesteśmy na tym obozie, byśmy za, tęsknili za krajem. Mówię to szczególnie wam, młodym ludziom, młodzieży, którzy, którym wydaje się, że mają życie przed sobą, że mają wiele lat życia. Kochani, to wszystko minie. Chwilka nie ma nas. Trawa, para, a my odlatujemy jak mówi Mojżesz w swoim psalmie. Niebo, miejsce tęsknoty, pragnienie, wieczność, która jest włożona w moim sercu, jak mówi mądry Salomon. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jeśli to wszystko ma ulec zagładzie, to jakimś wy powinniście być w swoim świętym postępowaniu i pobożności? Znacie tego pisarza, który napisał swój testament, Piotr, odchodząc w swoim drugim liście. I ponieważ jest to tak ważne, to mówi. Ja wam o będę przypominał, dopóki będę mógł. Jest tam też dużo na temat rozmnażania, pomnażania, przypominania o tym świętym postępowaniu i pobożności. I kochani, na koniec e, taka myśl związana z niebem. Mamy Myślenie, czym będzie niebo, graniem na chmurce i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że więcej jesteśmy w stanie żartów opowiadać na temat Piotra, który nas przyjmuje, niż, na, niż, niż jesteśmy w stanie zobaczyć, czym naprawdę będzie, czy jest niebo. Wiecie, nie wiem, jakie macie podejście do Księgi Objawienia. Ja wiem, tam jest wiele rzeczy niezrozumiałych. Ale jedną rzecz zrozumieć zawsze można i trzeba, że Księga Objawienia, ta rzeczywistość, ten rąbek rzeczywistości nieba, który nam jest odsłaniony, odsłoniony, jest pełen Boga. I to właściwie wypowiadają pierwsze słowa tej Księgi. To nie jest nawet, słuchajcie, objawienie Jana. Co mówią pierwsze słowa? Objawienie Jezusa Chrystusa. Tym jest ta księga. Jeśli w tej księdze nie zobaczę Chrystusa, to nic nie zobaczę. To eschatologię mogę sobie odłożyć na półkę. Ona się do niczego mi nie przyda. Ale jeśli zobaczę Chrystusa, swojej wielkości, to padnę na Nim, przed Nim, jakby umarły. To jest to jedyne padanie, które polecam. Na kolana na twarz, przed obliczem Chrystusa. Dałby Bóg, żebyśmy mieli takie oglądanie, takie doświadczanie Jego. A propos tych, którzy grają na chmurce i tego, czego oczekują, to powiem, że ta księga między innymi w ostatnim rozdziale mówi, o tych, którzy mu będą służyć. To jest 22 rozdział. Że jest tam rzeka, która przebływ, przepływa. 22 rozdział. Rzeka życia. Kochani, jak niesamowity obraz. Pierwsza księga, pierwsze karty rzeka, która przepływa, nawadnia wszystko. Rzeka, która daje życie. W ogrodzie, w ogrodzie, którym. Przechadza się Pan w relacji z Adamem. Na koniec rzeka życia, wypływająca z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic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 I panować będą na wieki wieków. Kochani, wiele słów i myśli można z tego wyciągnąć. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Oglądać będą Jego oblicze. Kochani, to jest nasza wieczność. Jeśli myślisz, że wieczność może mieć inny wymiar, to się mylisz. Miejsce wieczności jest miejscem wiecznego oglądania Boga, patrzenia Mu w twarz, zachwycania się Nim. Czy wierzymy w to, że całe niebo, całą wieczność spędzimy, całą wieczność spędzimy zachwycając się Bogiem, którego dzisiaj w minimalnym kawałku poznajemy. Doświadczamy, słuchając Bożego Słowa, śpiewając pieśni, jesteśmy blisko Boga i mówimy, Boże, jak to cudownie być z Tobą. Ja chcę powiedzieć, że to jest maleńki przedsmak tego, co nas czeka. Czy pragnę takiego nieba? Czy do takiego nieba się wybierasz? Czy do tak, z takiej wieczności chcesz żyć? Ja chcę. Dzisiaj Bóg weryfikuje nasze serca i myśli. Zadając również to pytanie, czy wszystkie moje źródła są w nim. Każda myśl, każda rzecz. Kochani, to wszystko ma być pełne Chrystusa. Bacie Tomku, mogę jeszcze jeden psalm przeczytać? Dziękuję. Muszę go uścisnąć potem. Dzisiaj cię jeszcze nie ściskałem. Kochani... Um. Zdarzyło się tak, moja żona pracuje u takich przyjaciół, oni musieli wyjechać. Pojawił się u nas w domu pies przez blisko tydzień. Na początku to był pewien koszmar. Nigdy żeśmy nie mieli psa tak, żeby był na stałe w domu. I powiem na imię ma Lusia. Dość mocno mnie ten pies denerwował na początku ale potem jakoś zacząłem z nim współpracować i on ze mną. Duży pies myśliwski, piękny, ale wiecie, co w tym psie polubiłem? To w jaki sposób on zaczął mnie traktować. Jedną z rzeczy, żeby go trochę ułożyć i zrozumieć, spędziłem pierwszą noc na kanapie z nim. I wiecie co, to była dobra noc temu, że oprócz tego, że nie spałem sporą część tej nocy, to zauważyłem taką rzecz, że kiedy się przebudziłem, nie wiem jak to się działo, Lusia niby spała, ale jak ja się przebudziłem, to ten pies patrzył na mnie. On patrzył, jego spojrzenie było ciągle na mnie. Kiedy wstałem, idę do ubikacji, widzę Lusia, Podążę, stoi, czeka, wychodzę na pole. Ona za dobrze kładę się, zasypia. Ale tak jakby, nie wiem, na, na pół oka? Ciągle patrzo, wpatrzona na mój ruch, co ja zrobię? Kochani, to pokazało mi pewien obraz tego, kim ja powinienem być w stosunku do mojego Pana wyczulony na to, co on robi. Tutaj Karol czytał, czy wspominał ten fragment, że duch przeszkodził, że nie mogli gdzieś pójść w apostolskich. Ciągle wpatrzony w jednym kierunku. Tak jak ci słudzy, wpatrzeni w wieczności w twarz Boga, tak my dzisiaj wpatrzeni Uczący się tego wpatrywania w Bożą twarz. Psalm 123 na koniec. Przepiękne słowa, werset drugi. Jak oczy sług na, rę, na rękę swych panów. Posłuchajcie to, co za obraz niezwykły. Jak oczy sług na rękę swych Panów, jak oczy służebnicy na rękę swej Pani, tak oczy nasze na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Kochani, życzę takiego wpatrywania się w Chrystusa. Kiedy przyjdzie moment odejścia z tego świata, przyjmę to z radością, bo w końcu zobaczę tego twarzą w twarz, którego całe swoje życie tęsknie, wyczekiwałem. Wspominany tu John Owen napisał ostatni list do swojego przyjaciela w 1683 roku. Pokazuje jego niezwykłe oczekiwanie wieczności i Pana, aż go spotka twarzą w twarz. Napisał, idę do tego, którego ukochała moja dusza, albo raczej tego, który ukochał mnie wieczną miłością. I to jest dla mnie wystarczająca podstawa wszelkiej pociechy. Zostawiam łódź Kościoła, wielkiej burzy, skoro jest jednak na niej wielki pilot, Odejście biednego wioślarza nie będzie miało znaczenia. Amen. Zostańcie z Bogiem. W międzyczasie spotkajcie się przy tym stoliku z książkami. Czasami porozmawiamy, pomodlimy się i będziemy robili różne inne rzeczy, które, do których Pan nas będzie zachęcał. Kochani, dobrze być z Chrystusem, dobrze patrzeć w Jego twarz, Oj, gdybym mógł, go, gdybyśmy go mogli tylko bardziej dotknąć i jeszcze bardziej zobaczyć, wiecie, że te wszystkie troski jeszcze bardziej by zmalały. Tego Wam życzę. Amen.